Razem z moim chłopcem odbyliśmy miesięczną podróż Turcja-Gruzja-Wyspy Greckie. Przed zaprezentowaniem wywiadu chciałabym w skrócie opowiedzieć co mi się najbardziej podobało, co mnie najbardziej zaskoczyło i jakby co było tematem przewodnim w każdym z tych krajów. Praktycznie wszystkie rozmowy, które odbyliśmy po drodze w Turcji zmierzały chociaż dziś pod koniec w małym stopniu do hasła jak to oni nazwali, rewolucji, która rozpoczęła się na przełomie maja i czerwca tego roku. W większych miastach, takich jak Istanbul, Ankara, Izmir, miała ta rewolucja dość takie waleczne oblicze, natomiast w mniejszych miasteczkach też tego doświadczyliśmy, ponieważ widzieliśmy, słyszeliśmy, była nieco spokojniejsza. Był to taki manifest, krzyk, taniec gra na instrumentach. Młode osoby po prostu chciały zwrócić na siebie uwagę, chciały przemówić, chciały powiedzieć coś, co ich niepokoi. 1 czerwca wciąż byłam w Ankarze, czyli bezpośrednio doświadczyłam tego, co się działo. Wyszłam do centrum na zakupy. Po kilku minutach po prostu nie mogłam oddychać. Gaz był rozprzestrzeniony praktycznie wszędzie. Ludzie szli w maskach, dusili się, małe dzieci płakały. Policja strzelała gazem w ludzi, nie w powietrze, raniąc niektórych z nich. Policja generalnie się zachowała tragicznie, strasznie. Widziałam sytuację, kiedy pałowali no po prostu dziadka, który miał pod 70 lat. Mężczyzna nie robił nic takiego. Uderzał w garnek tak naprawdę z uśmiechem na twarzy, a skończyło się to tak, że w Londo na ulicy spałowanych. Temat naprawdę obracały się w dużej mierze wokół tych dni na przyłomie maja i czerwca. Najciekawszą osobą w czasie naszej podróży z pewnością był Chingiz, człowiek szaman posiadający niesamowite zdolności uzdrawiania. Jego ojcem jest guru Taiji pochodzący z Mongolii, a matką Turczynka. Od 16 już lat żyje w drodze. W niektórych miejscach pozostaje na dłużej, w niektórych na krócej. Pieszo przewędrował praktycznie całą Azję. Był w Chinach, był w Mongolii, był w Nepalu, był w Iranie, w Iraku. Coś niesamowitego. Głównie podróżuje sam, ale też z ojcem. Pieszo lub ewentualnie na koniu. Porozumiewaliśmy się w języku migowym i łamaną angielszczyzną, ponieważ Chingiz Angielskiego po prostu praktycznie nie znał, był to nasz sąsiad. Przez kilka dni mieszkaliśmy po sąsiedzku na plaży, robiliśmy wspólnie obiady, śniadania, łowiliśmy razem ryby. Było to spotkanie piękne, z nim również rozmawialiśmy o rewolucji, ale wydało się tym być mało zainteresowany tak naprawdę. Natomiast później, kiedy przenieśliśmy się do Gruzji, tematem głównym były wina oraz toasty. Sam obrządek towarzyszący tym toastom, czyli supra, obfitujące w jedzenie i w picie. Najpierw byliśmy w Tbilisi, później w przepięknej po prostu przepięknej miejscowości Kastbegi, gdzie uderzyła przedsiębiorczość starszych kobiet, które ledwie mówią po angielsku, tak naprawdę znają tylko podstawowe zwroty i między sobą walczą o turystów. Chyba same są bardzo zaskoczone tym boomem, który ma miejsce teraz na Gruzję, bo faktycznie turystów głównie z Polski było bardzo dużo. No, był to istny wysyp bizneswoman, starszych kobiet, które po prostu wiedzą bardzo dobrze, jak zrobić pieniądze. Dochodziło do sytuacji bardzo komicznych, wręcz rozczulających. Przemieszczając się do innych miejscowości, te kobiety przemieszczały się razem z nami w postaci wizytówek, które prosiły, aby przekazać w guesthouse'ach, gdzie będziemy spali. W kolejnej miejscowości, Signagi, w rejonie Kakheti, rejonie słynącym z Wina przepysznego, spotkaliśmy dziewczynę imieniem Lika, z którą chcę zaprezentować wywiad z powodów czysto pragmatycznych. i angielski był najbardziej czytelny, najpłynniejszy, najlepszy. No i zacznijmy. This Like, when Saakashur came here, this was the first project. When he came here by the revolu um, Rose Revolution, he decided to rehabilitation the Signag and the C uh, Signag was the first town um, of this um, okay. project. project. Okay. And he began uh, to remount these buildings. And now here's like old buildings, old design, uh, but new face. Trafiliśmy do miasta Singagi, które nijak nie przystaje do gruzińskich uh, krajobrazów. Przypomina raczej włoskie miasteczko. Wygląd Singagi zawdzięcza włoskiemu architektowi, który zaprojektował miasto i później zadbał o odpowiednie wykonanie projektu. Signagi zostało objęte rządowym projektem rekonstrukcji zabytków i stanowi wizytówkę Gruzji, jak i prezydentury Saakaszwilego, który właśnie renowację tego miasta, a nie na przykład Tbilisi, usytuował jako pierwsze na swojej prezydenckiej liście projektów. Za tym ruchem kryje się pewna historia, ja opowiedziałam historię, co niby skłoniło Sakaszwilego do takiego posunięcia. Historia jest taka, że spotkał we Włoszech polityka, który opowiadał mu jak to bardzo oczarowane miasteczkiem w Gruzji. Tym miasteczkiem było Singagi. To właśnie spotkanie stało się bodźcem dla Sakaszwilego, żeby zainwestować ten wejon szczególnie w Singagi. rola z była bardzo znacząca. Przyjeżdżał on do miasta, kontrolował pracę, namawiał też mieszkańców do tego, aby uh, inwestowali żeby zakładali restauracje. Chodziło mu przede wszystkim o to, żeby nie było bezrobocia, żeby tamtejsi ludzie mieli pracę, a turyści przyjeżdżali i wydawali tam pieniądze. Dziś miasteczko rozwinęło się do tego stopnia, że osoby z zagranicy kupują domy, zakładają restauracje, hotele. Yeah. Everyone is uh, busy, everyone has um, its work, so um, the foreigner people are coming and buying some uh, houses here. Now it's very um, expensive. Yeah. These places and um, uh, hotels and other centers, uh, um, owners are um, like people who have money. Mm -hmm. Mieszkania kupują głównie Francuzi, Amerykanie i Polacy. Obecnie mieszka w Signagi czterech Polaków, co zważywszy na to, że jest to jedno z najmniejszych miast w kraju. Myślę, że stanowi dość dużą liczbę. When uh, we are beginning the Supra, we are telling each other like this. I will tell you in Georgia, okay? Mm -hmm. This means that uh, let's toast to the gods to, have, to give us the um, freedom. Mm. Najważniejszy pierwszy z toastów jest kierowany do Boga, żeby zapewnił wolność. Kiedy Gruzini piją, to po prostu piją, ale kiedy jest supra, to zawsze są toasty. Toasty można wznosić za miłość, za zdrowie i wznoszą je tak samo kobietę, jak i mężczyźni sometimes czasem, when fathers have superiors, sons are sitting near to them. Oh, you must be the tamada, is the people person who is telling the toasties. So you are the kwestia wyboru osoby wznoszącej toast jest umowna. Osoba ta nosi miano, nosi nazwę Tamada i może nią być każdy uczestnik w posiłku. Tamada and everyone will be Tamada. Like this is modern that everyone, like you, you, you, everyone is turning each Georgia has -hmm. many more to another countries. Z uwagi na bardzo trudną przeszłość, historię Gruzji, ofiutującą wojny, bardzo ważnym toastem jest toast za pokój i wolność. in the country because in the is country when Georgian people likes to drink a lot, a lot wine, wine, wine. Okay. The main thing, of course, sometimes um, it's called like. Mm, Like Gruzja ma bardzo długą tradycję produkcji win e, i ich wina są naprawdę przepyszne. Jeśli chodzi o sam proces, wygląda on następująco: and we are these and putting... po zerwaniu winogron wkłada się je Razem ze skórką do glinanych waz. E, trzyma się je tam przez 3 miesiące, najczęściej 6 miesięcy. E, po tych sześciu miesiącach rozdziela się skórki winogron od ich soków, czyli już wina. Gotując te skórki, powstaje inny tradycyjny gruziński alkohol, czyli czacza. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, itself, and um, then we are bold these skins and uh, grapes. Mm, we are bolded. This is capito, It's my favorite wine okay. too. It's like Saperavi. It's uh -huh. same.